Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 kwietnia minęła 9. Karolina Kozieńska zapraszam na serwis. Rozmowy pokojowe USA-Iran zakończone fiaskiem, pytanie co z rozejmem. Od jutra rewolucja w zwolnieniach L4 ma ukrócić nadużycia na tzw. chorobowym. Prawosławni świętują Wielkanoc, nazywaną również Paschą. Po fiasku negocjacji pokojowych w Islamabadzie Pakistan apeluje do Iranu i USA o utrzymanie rozejmu. Zawieszenie broni jest kruche, bo ciśnienia Ormus nie została otwarta. We wtorek minął termin ultimatum, w którym udrożnienie tego kluczowego szlaku żeglugi było warunkiem wstrzymania ataków na Iran.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 Chodź do wyborów parlamentarnych jeszcze ponad rok. Największe partie zwierają szyki i zapowiadają wyborczą ofensywę. Podczas posiedzenia Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej premier przestrzegał przed powrotem do władzy Prawa i Sprawiedliwości. Według Donalda Tuska działania postulowane przez Jarosława Kaczyńskiego są korzystne dla Rosji. Piątka Putina zdawać by się mogło. Nie macie wrażenia, że ja czytam dzisiaj pięć punktów z nowej piątki Kaczyńskiego. Atak na Unię Europejską, szczucie na Ukrainę, konflikt z Niemcami. Zablokowane pieniądze europejskie na zbrojenia w Polsce, a tak na instytucje państwowe. To jest piątka Putina i to jest piątka Kaczyńskiego. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział w Koninie, że gdy jego ugrupowanie powróci do władzy, będzie kontynuowany projekt budowy elektrowni jądrowej w tym mieście. Obecny rząd oskarżył o wstrzymanie tej inwestycji. Ci ludzie poszli, zagłosowali na Tuska, ale też zagłosowali na tych włodarzy dzisiejszych, Konina czy powiatu konińskiego, którzy piszą niby petycję, że chcą tej elektrowni atomowej konin -Pontów. Oświadczam Państwu, Korańczycy wycofali się ze współpracy, powiedzieli, że mają czerwone światło na współpracę przy budowie elektrowni atomowej Konin-Pontów. Rząd wskazał Konin i Bełchatów jako lokalizację drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Od jutra rewolucja w zwolnieniach L4. Kontrolerzy ZUS-u będą mogli zweryfikować, czy pracownik rzeczywiście przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zmiany mają uszczelnić system i ograniczyć nadużycia osób na tzw. chorobowym.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 Przy świątecznym stole i na cerkiewnych nabożeństwach prawosławni świętują Wielkanoc nazywaną również Paschą. W nocy idziemy do cerkwi, takie święto radosne, ten czas, śpiewanie Chrystus w oskresie. Wracamy już do domu po liturgii, to siadamy i od razu jemy te śniadanie wspólnie. Bardzo często mówimy do siebie każdy nawzajem Chrystus w oskresie i się pozdrawiamy. Czasami rozbijamy sobie jajka, gramy w wybitki. Szukamy jajek wielkanocnych. Czas na spotkania, wspólne wysiadowanie przy stole, ale też na rozmowy. Nie ma takiej tradycji danego poniedziałku, więc więc spędzamy razem czas z rodziną. Możemy też chodzić na dzwonicę i dzwonić ileś chcemy. Prawosławna Wielkanoc ma datę ruchomą i jest obchodzona według kalendarza juliańskiego. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Gołuchowie, zła w Radomsku, z kolei dostateczna w Poznaniu, Łodzi i Łasku. W południowej i środkowej Polsce powietrze jest umiarkowane, w północnej dobrej, bardzo dobre. Z źródeł odnawialnych pochodzi 43% energii elektrycznej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Czas na sport i Mateusz Foremniak. Jak w kalejdoskopie zmienia się sytuacja w PKO Ekstraklasie? Jedynym klubem, który już raczej wie, na czym stoi, jest Termalika Brugbet-Nieciecza, która przegrała wczoraj wyjazdowy mecz z Widzewem 0-1 do i swoje szanse na utrzymanie sprowadziła do matematycznych teorii. Z podobnej drogi w kontekście walki o mistrzostwo zawróciło właśnie Zagłębie, które po trzech porażkach z rzędu wygrało 1-0 z Radomiakiem. Wymownie skomentował to trener Leszek Koirzyński. Uff, pięknie zwrócić wrócić na zwycięską ścieżkę i to Zrobiliśmy dzięki pierwszej połowie, którą zagraliśmy bardzo dobrze, wysokim pressingiem, zaskoczyliśmy drużynę Radomiaka, tak mi się wydaje. Z ulgą ciągle nie mogą odetchnąć w Warszawie, bo Legia w samej końcówce straciła wygraną z Górnikiem, 1, ostatecznie remisując 1 do 1. A dzisiaj kolejne szkiełka w ligowej układance Krakowia poprzestawia z Arką, Motor z Rakowem, ale z GKS-em. W Europie po mistrzostwo maszeruje FC Barcelona, która 4 do 1 ograła Espanyol i Bayern lepszy 5 do 0 od Saint Pauli. Kisz Sprychy wsadził sobie za to Arsenal, który 1 do 2 nie dał rady na własnym stadionie Bormov. W obronę mistrzostwa ciągle mogą celować siatkarki Developres Rzeszów. Wczoraj wygraną 3-1 z BKS Bielsko-Biała zamknęły serię półfinałową, z czego z satysfakcji na antenie Polsatu Sport nie ukrywała ich trenerka Jelena Blagojewicz. Cieszymy się, bo naprawdę walczyliśmy i fajna wygrana taka zespolowa. Teraz już już środę jest następny mecz, także mam nadzieję, że będzie długa seria i wiemy z kim się mierzymy, także najszybciej się regenerować i zapomnieć o dzisiaj i przygotować się na środę a we wspomnianą środę początek finałowej serii granej do trzech zwycięstw z budowlanymi Łódź. Już dzisiaj do gry na całego muszą być gotowi Carlos Alcaraz i Janik Sinner. Panowie spotkają się w finale turnieju ATP Rangi 1000 w Monte Carlo i zagrają nie tylko o chwałę i wielkie pieniądze, ale również o miano rankingowej jedynki. Początek tego meczu o 15. Wyzwania w tegorocznym Billie Jean King Cup niestety już za naszymi tenisistkami. Wszystko z powodu porażki 0-4 do z Ukrainą. A więcej o sporcie po 17 w trzeciej stronie medalu. Zapraszam. W całym kraju dziś sporo słońca. Po południu jedynie zachmurzy się na zachodzie i wschodzie i tam możliwe, ale przelotne opady deszczu na termometrach od 6 do 15 stopni. Autopromocja. Jestem Dina, po prostu Dina. Wiktoria Gorodecka czyta nową powieść w Trójce. Agata Romaniuk, Dina Dina. Urodziła się w Kijowie. Mieszkała trochę tu, trochę tam. Muzyka?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 Co się takiego wydarzyło? Bardzo dobrego. Byłem na konkursie zaśpiewania i bardzo jestem zadowolony z tego, jak zaśpiewałem. O, no to świetnie, gratuluję Ci. Kiedy wyniki? Już były i nic nie wygrałem, ale to nic, jestem siebie zadowolony. Bardzo się cieszę, bo czasem wyniki wcale nie odzwierciedlają naszych umiejętności, prawda? Tak. Klara, jak twój tydzień? Też bardzo fajnie. Byłam w Hiszpanii, no ale niestety dwa dni temu wróciłam i trzeba iść do szkoły. Niestety. No, ale bardzo fajnie mi minęły te wakacje, więc też jestem zadowolona. Najlepsze wspomnienie z tego wyjazdu? Może Wielkanoc? Wielkanoc była bardzo fajna. Mieliśmy bardzo fajny domek, zjedliśmy razem śniadanie. Taki rodzinny ta czas, to jest bardzo fajne. Wielkanoc w, w Hiszpanii to brzmi naprawdę świetnie. Jak pogoda? Ciepło? Ciepło. Na koniec zaczęło tak naprawdę padać, ale było bardzo ciepło na początku. Zazdroszczę tego wyjazdu. Podczas poprzedniego właśnie wiel wielkanocnego wydania Zagadkowej Niedzieli zrobiliśmy wyjątek. Jednak dziś wracamy do naszej tradycji rozpoczynania audycji od polecajek. Klaro, może ty teraz pierwsza. Co chciałabyś polecić naszym słuchaczkom i słuchaczom? Wszystkim słuchaczom poleciłabym Teatr Wielki, Operę Narodową, żeby poszli do Pinokio, bo bardzo fajna, klasyczna um, opowieść, bardzo ładna dla wszystkich dzieci i starszych. A co się w niej szczególnie urzekło? Może relacja Pinokio z jego tatą tak naprawdę to nie jest jego taki prawdziwy tata, ale go stwórcą. To jest bardzo ładne. I chciałabyś zobaczyć jeszcze raz tę sztukę? Widziałam w te święta, ale mogłabym zobaczyć jeszcze raz, bo taka odstresowująca, ładna historia. O, to może się wybierzesz po raz kolejny i być może natkniesz się wtedy na kogoś z naszych słuchaczy, bo ktoś się poczuł, mam nadzieję, zachęcony. Ja jestem zachęcona, kupiłaś mnie. Borys, co jest twoją polecajką? Ja polecam dwie rzeczy. Polecam film Co w duszy gra. Film pokazuje o takim nauczycielu, który pracuje w szkole i ulega, marzy o karierze jazzowej. Ulega też wypadkowi i jego dusza trafia do przeświatów. I co się potem dzieje z tą duszą? Próbuję wrócić na ziemię i kontynuować tą karierę. Ale co się tam dalej stało, to musicie sami zobaczyć. Nie będziesz spoilerował. Tak. To była pierwsza rzecz, a druga? Druga to jest książka Lasy i Maja, wycieczka do teatru. Tam są yy, scenariusze yy, teatru. I niestety w trakcie zwiedzania okazuje się, że znikają cenne rekwizyty, a w teatrze zaczynają dziać się dziwne, niewyjaśnione rzeczy. I co takiego się działo w tym teatrze? Nie zdradzaj zbyt wiele, ale chociaż jedną rzecz. Gubiły się bardzo dużo rzeczy, scenariusze i inne rzeczy, które były bardzo potrzebne do wystawienia sztuki. Oj, to chyba katastrofa trochę, prawda? Tak. Trochę tak. Moją polecajką jest książka, książka o łzach. Poezja o niezwykłej mocy łez. To naprawdę przepięknie napisana i zilustrowana przez Judytę Nadziejko Walter. To pozycja, która oddaje głos, no właśnie, tytułowym łzom. I robi to w bardzo wyjątkowy sposób. Okazuje się, że każda łza opowiada swoją historię. Łza szczęścia, złości, wzruszenia, czy też spełnienia. Klara, czy twoim zdaniem łzy zawsze oznaczają smutek? Nie zawsze są łzy szczęścia, złe łzy ekscytacji, ale smu łzy smutków wcale nie są tak naprawdę złe. To jest pokazanie emocji, a pokazanie emocji jest bardzo ważne. I to również podkreśla właśnie ta pozycja, Borys, zdarzyło ci się kiedyś popłakać ze szczęścia? Tak, i to nieraz, bo byłem bardzo zadowolony wtedy i zawsze możesz liczyć na łzy. I z łzy to nie jest nic takiego złego. Mhm. Mm Poezja to książka, która jest, słuchajcie, trochę podróżą. Raz jesteśmy w świecie wyobraźni, raz bardzo blisko codziennych sytuacji, a pomiędzy tym wszystkim pojawiają się też ciekawostki. Na przykład o tym, jak łzy wyglądają pod mikroskopem, z czego się składają i mogę zdradzić, że nie jest to tylko woda, dowiadujemy się również, że istnieje coś takiego jak suchy płacz. Wiedzieliście o takim zjawisku? Nie. nie. Na przykład u niemowląt, kiedy niemowlęta płaczą, nie zawsze lecą im łzy. A to, co jest jeszcze dla mnie niezwykle, niezwykle ważne w tej książce, to przypomnienie, że łzy są czymś, Zupełnie naturalnym, tak jak właśnie też powiedzieliście, że nie trzeba się ich wstydzić, że można je zrozumieć, zaakceptować, a nawet trochę polubić. To także przypomnienie, że płaczą wszyscy, nie tylko dzieci i dorośli, ale też zwierzęta. Gorąco polecam, aby sięgnąć po poezję o niezwykłej mocy Łez wydawnictwa Albus. To książka, która opowiada historię i ciekawostki, ale również pomaga lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje. Mam nadzieję, że słuchacze, których zainteresowały nasze polecajki, zapisali sobie tytuły. Nie pozostało nam, słuchajcie, nic innego, jak przejść do zagadki. Jesteście gotowi na zagadkę numer jeden? Tak, oczywiście. A. To w takim razie zaczynajmy. Są rekwizyty, stroje i kurtyna. Gdy na scenie pojawia się światło, opowieść się zaczyna. Aktorzy grają, zmieniają twarze, raz śmiech, a raz smutek w ich repertuarze dwadzieścia dwa i siedem trójek Everybody wants to rule the world, czyli każdy chce rządzić światem, zespołu Tears for Fears, akurat tematycznie, bo tears to łzy, o łzach mówiliśmy, to piosenka o pragnieniu władzy i kontroli, czymś co wydaje się Naturalne, ale szybko pokazuje swoją ciemniejszą stronę i choć brzmi lekko, melodyjnie, opowiada o świecie, w którym każdy chce rządzić, ale nie do końca wie, jak to zrobić. Dzisiaj wrócimy jeszcze do tego tematu, do tematu władzy, jednak najpierw skupmy się na rozwiązaniu naszej zagadki. Halo, halo, Klaro, słyszymy się? Halo, halo, halo. Powiedz mi, czy ja pomyliłam twoje imię? Tak. No nie, to minus jeden punkt dla mnie. A chciałabyś mi powiedzieć, jak masz na imię? Tak. Ja. na imię Karina. Karina, właśnie, bo Klara siedzi obok mnie i wszystko mi się już w głowie pomieszało. Karino, powiedz, proszę, skąd się do nas dodzwoniłaś? Zjeżowa. A gdzie jest ten Jerzy? Złeczkiego. Ok, to teraz już mniej więcej wiemy na mapie. Powiedz, proszę, czy znasz rozwiązanie naszej, naszej zagadki? Tak. Jak brzmi to rozwiązanie? Teatr. Fanfary dla Kariny. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Karino, czy ty lubisz chodzić do teatru? Tak. I co jest dla Ciebie najpiękniejszego w teatrze? Jest taka Sztuka. rzecz? Sztuka. No tak, to jest dobra odpowiedź. Dziękujemy Ci bardzo za telefon. Dziękuję. I za rozwiązanie zagadki. Życzymy Ci miłego dnia i pozdrawiamy Cię serdecznie. A przy mikrofonach w naszym zagadkowym studiu pojawiły się nowe osoby. Samara Hirsch, reżyserka pracująca między Europą, Australią i Azją, łącząca w swoich projektach współczesny teatr z działaniami społecznymi. Dzień dobry. Hello, Marta Kale, kuratorka programu Do kogo należy teatr. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy także w studiu jeszcze jedną osobę, Kasię Kanie, która będzie tłumaczyła dla nas słowa Samary. Dzień dobry. Dzień dobry. Padło kluczowe słowo w dzisiejszej audycji – teatr. Samaro, Marto, pozwolę sobie skierować się najpierw do Klary i Borysa, bo wiem, że sporo łączy Was z teatrem i sami gracie na jego deskach. Czym jest dla Was teatr? Jakie skojarzenia kryją się za tym hasłem? Teatr dla mnie nie jest tylko jakby uczeniem się tekstu. Jest tam dużo moich przyjaciółek, z którymi się bawię. Uczę się tekstu, ale zawsze próbuję w tekst położyć coś swojego, żeby ten tekst wyglądał jakby naprawdę, naprawdę była tą osobą. Teraz to jest też właśnie bardzo, jak Karina powiedziała, sztuka, i jest to bardzo przyjemne do oglądania, ale też niesamowicie ładne do robienia. Borys, a czym dla ciebie jest teatr? Dla mnie teatr jest to połączenie współpracy z interpretacją. O, a jakie trudne słowa. Czym jest interpretacja? Czyli coś takiego, że mówisz coś swojego, że na przykład musisz być zły albo wybranej scenie. Musisz wy wyrazić swoje emocje. Teatr bez dwóch zdań to miejsce magiczne. Dzisiaj porozmawiamy o spektaklu Power Play, który już 24 kwietnia będzie miał swoją premierę w teatrze TR Warszawa. Jednak zanim przejdziemy do samej sztuki i zanim do naszego studia zawitają aktorzy i aktorki, chciałabym podpytać Was, Samaro, Marto, czy teatr to miejsce opowieści, czy bardziej doświadczenia? I gdzie jest ta granica między opowieścią a doświadczeniem? Może spróbowałabym odwrócić trochę to pytanie albo je rozszerzyć. I zaproponowałabym myślenie o teatrze jako o spotkaniu przede wszystkim, w którym mieści się właściwie wszystko, o czym powiedziałaś. I to, co z naszego punktu widzenia jest najistotniejsze, jest to, kto jest na to spotkanie zaproszony i kto jest zaproszony do doświadczania wspólnie przygody teatralnej. Stąd myślenie o tym, co by się wydarzyło, gdyby to młode osoby przejęły władzę w teatrze, czy to reżyserując spektakl, czy to na przykład programując to, co się w danym teatrze wydarza. I jak mogłoby to zmienić nasz sposób myślenia o tym, um, dokładnie o, to, o, o, o tym, o co pytasz, to znaczy, czym ten teatr jest, czy jest bardziej doświadczeniem, czy jest bardziej spotkaniem, czy jest bardziej prowadzeniem opowieści, czy tak naprawdę wszystkim e, po trochu. I najważniejsze może jest to, do kogo ta opowieść i to doświadczenie jest kierowane i z kim ta opowieść jest prowadzona Samaro, czy zgodziłabyś się, że teatr jest spotkaniem Ja yeah, so uh, for me definitely what I'm interested in with theater is um the liveness of the form and the the thing that happens when um, people come together Uh, in a theatre and the kind of experience that can happen. So I'm, I suppose, less less um, busy with storytelling in the work that I make. And I'm very curious about, um, yeah, the meeting, particularly of different generations uh, through theatre. And almost, I'm almost curious, like, how to hack the theatre um, and find the gaps in it to create something that I'm not seeing so frequently in the real world or the outside world, you know, how can the theatre operate as a space for... Sorry, it's got to be translated. <laughs> <laughs> Let's go, yes. it's yes, going. <laughs> <laughs> Najważniejsze jest chyba to spotkanie z widzami, z widzkami w teatrze i to, co się dzieje w tym spotkaniu, czyli jak tak naprawdę, czym ten aparatus teatru jest więcej niż tylko narracją, ale tak naprawdę co nam oferuje, szczególnie pod względem um, tego spotkania i jakby tego, co, jak możemy schakować trochę ten teatr sam w sobie jako, jako m, pewnego rodzaju instytucję, ale też e, e, mechanizm, Y, czy, jakby, y, sytuację, żeby zrobić miejsce na coś i przestrzeń na coś, co też y, w codziennym życiu, na co w codziennym życiu do końca nie ma przestrzeni. Where did you get up to? To do hack the theater. Yeah, to find ways to enact other ways of listening and speaking intergenerationally that I I find is missing. Tak, żeby wprowadzić, żeby móc tak może zaoferować innego rodzaju e, słuchanie, ale też innego rodzaju opowiadanie, e, e, bycie wspólne bycie w ogóle w przestrzeni. To co też szczególnie urzekło mnie w w doświadczeniach i w działaniach artystycznych Samary, to jej postrzeganie kontroli, a tak właściwie braku kontroli. Czy ta kontrola jest ważna w teatrze? Czy właśnie prawdziwa magia dzieje się dokładnie wtedy, kiedy wszystko dzieje się na żywo, dzieje się naprawdę w tym momencie i nieco wymyka się spod kontroli? Tak, to jest great pytanie. Uh, for maybe the last five, six years, I've been really thinking about how, as a director, I can uh, give over control, um, particularly to younger people in the work that I make, um, which is a very delicate thing because it's not like, yeah, you just do whatever you want. And it's sort of how to, we talk a lot about, Marta and I, what are the tools that young people need to to be able to And take over the control within a theater. Mm -hmm. Tak, to jest świetne pytanie, dziękuję bardzo. Ja jako reżyserka od 6-7 lat tak naprawdę zajmuję się tym, też interesuje mnie to, w jaki sposób tak naprawdę mogę oddać kontrolę w szczególności młodym ludziom. I to nie jest takie proste, też zastanawiamy się razem z Martą, jakie mogą być narzędzia do tego, żeby tę te kontrolę oddać im, ponieważ nie jest to takie oczywiste. Jednym może też z ciekawszych wyzwań dla nas jest to, um, w okay. jaki sposób możemy oddać kontrolę młodym osobom, które być może będą prowadziły spektakl, reżyserowały jego część, czy, czy decydowały o jego przebiegu po raz pierwszy, ale na ile nie możemy się nigdy wycofać z odpowiedzialności za tę sytuację, ponieważ to my zapraszamy młode osoby do współmyślenia o tym, jak teatr może wyglądać, oddajemy im maksymalnie dużą przestrzeń, ale jednocześnie to my odpowiadamy za to, jak ta przestrzeń wygląda i zastanawiamy się nad tym, jakie jaki rodzaj wiedzy, jaki rodzaj narzędzi możemy udostępnić, po to by możli zaczęło możliwe być to, co byłoby absolutnie nie do pomyślenia, gdybyśmy zostali tylko we własnym gronie. No tak, bo to byłaby sytuacja bardzo bezpieczna, ale też nie ukrywajmy, że czasem trochę nudna. Borys, zgadzasz się? Tak. Klara, tak. gdyby wszystko było pod kontrolą? Marto, już troszkę odpowiedziałaś na to pytanie, ale no właśnie, jesteś kuratorką programu Do kogo należy teatr? Klara, do kogo należy teatr? Wydaje mi się, że do wszystkich należy teatr. Każdy może zobaczyć go. Uważam, że jak chodzisz na zajęcia, to bardzo dużo w tym teatrze mają te dzieci, które... Próbują wszystko jakby zławać swoje ręce. Może nie wszystko mogą, ale próbują to, dodać do tego taką swoją wyobraźnię. Borys, do kogo należy teatr? No dla osób, które chcą uczyć się, jak manewrować tymi swoimi zmysłami i tym, co, tym, co się pojawia na scenie. A czy teatr może należeć także do publiczności? Tak, może. Według mnie bardzo często, jak jest publiczność, to właśnie o to chodzi w tym teatrze, żeby wziąć tą publiczność ze sobą, żeby ona się poruszyła, żeby była szczęśliwa, żeby były smutno przez tych osoby, żeby. Przeżyła to wszystko razem z nimi na widowni I myślę, że to jest najpiękniejsze uczucie dla aktorów i aktorek, kiedy właśnie widzą, że udało im się poruszyć tę publiczność. Samaro. Twój spektakl, Twoja sztuka, Powerplay, została zainspirowana książką Król Maciuś I Janusza Korczaka. To opowieść o chłopcu, tytułowym Maciusiu, który niespodziewanie zostaje władcą. Wprowadza reformy, w tym na przykład prawa dla dzieci, lecz musi mierzyć się z licznymi trudnościami. Dlaczego postanowiłaś stworzyć spektakl będący luźną interpretacją tej opowieści? I jestem bardzo ciekawa, czy zainteresowała cię sama ta historia, czy może nietypowa sytuacja władzy? Yeah, probably um, the latter. I'm interested in the way that Kocha, um, proposes, honestly, the Um, maybe I speak less you can tak, po kolei, yeah. że prawdopodobnie to drugie, czyli władza sama. Jestem um, bardzo zainteresowana tym, jak Korczak przedstawia ten problem władzy. And I think what, what we, as a, as a team of, um, of people in working on the project, I think we think a lot about the fact that Korchak, um, in the story of King Matt rather, he is not provided any tools. Overnight, he becomes king and He is faced with this enormous responsibility to rule um, a kingdom mm. um, without without much understanding of what that means, and ultimately he fails. Tak, i to, co jest ciekawe w tej historii z, u Korczaka tak naprawdę, to jest to, że król Maciej zostaje władcą nagle i nie dostaje żadnych narzędzi do tego, żeby rządzić. Nagle zostaje obarczony, na niego spływa ta władza nagle i e, niespodziewanie i nie posiada m, żadnych narzędzi, żeby e, móc wiedzieć, jak nią w ogóle rozporządzać, jak nią dysponować. I think what felt interesting in what Kochak proposes is, the, is like how do, we, how do we think about power and what are the problems? That it um, that it has inherent within it, and how can we collectively sit together and think about those problems, not solve them, but really explore intergenerationally what does it mean to have power, what does it mean to not have the tools to deal with power, what does it mean to hand over power? So. Tak, i to, co, nad czym my myślimy tak naprawdę w tym spektaklu, to jest to, w jaki sposób tak naprawdę, kolektywnie można zatrzymać się przy tym problemie władzy, w jaki sposób możemy e, też międzypokoleniowo w ogóle, czyli jakby, bo to jest mm, mm, też istotny e, wątek, pomyśleć o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać to władzę, albo w jaki sposób możemy e, w ogóle o niej myśleć, nie? tak naprawdę. E, mm, mm, mm. I o tym porozmawiamy także z obsadą składających się zarówno z młodych aktorów, młodych aktorek oraz tych dorosłych reprezentowanych przez jedną osobę dzisiaj w naszym zagadkowym studiu. Sam proces powstawania spektaklu również nie był sytuacją standardową, ponieważ tekst powstawał na podstawie improwizacji aktorów. A czym jest ta improwizacja? O tym porozmawiamy za moment. Rozmawiałyśmy, rozmawialiśmy o tym, do kogo należy teatr, a w spektaklu Powerplay Play teatr należy do dzieci. I to jest pewne. Mieliśmy przyjemność gościć Samarę Hersh. Dziękujemy bardzo. Thank you. Thank you, thank you very much. Martę Kale, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również Kasi Kani, która tłumaczyła dla nas słowa Samary. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do, zanim zaprosimy do naszego studia aktorów, Klara, Borys, co powiecie na zagadkę numer dwa? No oczywiście. Super. Tu zapisane są wszystkie role co kto ma mówić w każdym zespole. Jest plan dokładny, zdanie po zdaniu, pomaga aktorom w każdym graniu. 22 i 7 trójek. Król Maciuś och, król Maciuś ach, krój cały jego dziwców ogarnia strach, bo nie wyśnili nawet w najśmielszych snach, że mały król to wódz na schwał. O swych poddanych będzie dbał, A przyjaciele przyjdą z pomocą mu i wspierać będą go ile w piersiach tchu. Król ach. Król Maciusz ach! Tak? Wasza wysokość, listy i dokumenty wagi państwowej. Aż tyle nigdy w życiu się z tym nie uporam. Hmm. Według paragrafu drugiego kodeksu korony po śmierci władcy na tron wstępuje jego najstarszy syn i tylko wasza wysokość może podpisać te dokumenty. mnie chodź szybko, proszę cię, musisz mi pomóc. Proszę uprzejmie zostawić nas samych. Hmm. Jak pan sobie życzy. O! Oh. To skandal. Maciuś ledwie umie czytać i pisać. Cała ta sprawa jest po prostu żałosna. Tylko ja, naczelny wódz, powinienem zacząć na tronie. Zgadzasz tak, się? Tak, generale. Oczywiście. Szanowanie panom ministrom. Jak zostanę królem, przestaną się tak panoszyć. Obiecuję ci to. E, tak, generale. Generał chciałby być królem? On nie jest obrońcą pokoju. Tak, kocha wojnę. I dlatego od twojej decyzji zależy, czy mieszkańcy tego państwa będą szczęśliwi. Maciusiu, zrób to dla swojego ojca, zostań królem. A te wszystkie papiery i wszystkie te prawa, nie znam się na tym. Erasmie, musisz mi obiecać, że zawsze będziesz przy mnie, zawsze będziesz mi pomagał. Jesteś jedynym przyjacielem. Król Maciusz, och! Król Maciusz, ach! Krój cały niegodziwców ogarnia strach. Bo nie wyśnili nawet w najśmielszych snach Że mały król to wódz nas chwał, O swych poddanych będzie dbał A przyjaciele przyjdą z pomocą mu I wspierać będą go ile w piersiach tku Król Maciuś Król Maciuś ach! To fragment pierwszego odcinka serialu animowanego na podstawie książki Król Maciuś I Janusza Korczaka. Jak mogliśmy usłyszeć, na Maciusiu spoczywała wielka odpowiedzialność i presja. Mam nadzieję, że żadnej presji nie odczuwa teraz Stefan, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Stefanie, słyszymy się? Tak. Cześć, skąd się do nas dodzwoniłeś? Z Warszawy. Z War no to po sąsiedzku w takim razie. A czy znasz rozwiązanie naszej zagadki? Tak. Jak brzmi to rozwiązanie? Scenariusz. Fanfary dla Stefana. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Myślisz, że trudniejsze jest napisanie scenariusza czy książki? Jak ci się wydaje? Książki. Tak może być. Chyba też zależy dla kogo, prawda? A ty lubisz pisać? Tak. A zdarzyło ci się napisać kiedyś jakąś opowieść albo książkę? A może Nie. scenariusz? A chciałbyś? Nie. chciałbyś to zrobić? No może kiedyś. Lubisz czytać? Tak. A lubisz chodzić do teatru? Tak. W takim razie musisz z nami koniecznie zostać, bo zaraz przeniesiemy się do teatru i to naprawdę. Dziękujemy Ci bardzo za telefon. Dziękuję. I pozdrawiamy Cię z naszego zagadkowego studia. Wracamy do rozmowy o teatrze i powiemy nieco o improwizacji, o sztuce powerplay, do naszego studia przybyli grający w niej aktorzy i aktorki Sebastian Pawlak, reprezentujący dorosłą część obsady Dzień dobry Dzień dobry Nina Rogacka, dzień dobry Dzień dobry Łucja Moraczewska, dzień, dzień dobry. dobry Aurelia Pawlak, dzień dobry I Wincent Kalita-Porkari, dzień dobry Dzień dobry aby wprowadzić naszych słuchaczy w atmosferę i klimat Waszej pracy, pozwólcie, że najpierw zajrzymy za jej kulisy i to dosłownie, bo wybierzemy się na próbę. naszej głowy, to nas usypia, to powoduje, że będziemy się spać. Taps you on the shoulder, it wakes you up. A jeżeli ktoś was e, dotknie w e, ramię, to znaczy, że się budzicie. Pamiętajcie, że ta budka to też jest wolna, um, powolna. powolna. To, trochę, very deep sleep. to zajmuje trochę czasu, bo jesteśmy w bardzo głębokim śnie. A jeżeli jesteście ciałem, który jest przesuwane w przestrzeni, a coś wam nie pasuje, zawsze możecie powiedzieć pauza i to przerwie akcję. Miałam okazję nieco podglądać Was podczas piątkowej próby. Sporą jej częścią było Wasze improwizowanie. Powiedzcie proszę, czym jest improwizacja? Vincent? Dla mnie improwizacja jest bardzo zależna od wyobraźni. Uważam, że jest taką częścią właśnie tej wyobraźni i też y, trzeba mieć jednak też taką odwagę nie? do działania tej y, takiej właśnie improwizacji, żeby to robić. Nina, czym dla ciebie jest improwizacja? Dla mnie improwizacja jest bardzo ciekawą rzeczą, ponieważ wtedy pokazujemy, co naprawdę mamy w sobie, y, pokazujemy swoje emocje i możemy właśnie działać wyobra wyobraźnią, tak jak Vincent powiedział. Możemy pokazać całym sobą, co czujemy i co myślimy. Łucja, a trudniej jest grać bez gotowego tekstu? To zależy też trochę dla kogo, bo w sensie, właśnie jak już niektóre osoby mówiły, że jakby improwizacja to jest coś takiego, że można położyć swoją jakby wyobraźnię, zaangażować też inne osoby, żeby jakby połączyły się trochę z tym, z tobą i ale z tekstem to też niby jest trochę łatwiej, bo można masz już wymyślony scenariusz, że tak powiem, ale jednak chyba lepsze jest granie nawet na... z improwizacji, bo wymyślasz coś samemu. Mhm. Aurelia, a łatwo jest mówić swoje pomysły na głos? Yy, to zależy, no bo na przykład czasami jeżeli twój pomysł jest taki zwariowany lub taki odchodzący od um, rzeczy na przykład na tym spektaklu, to można na przykład się wstydzić um, powiedzieć go jakby przy i całej grupie osób. Ale raczej um, no, staramy się jednak razem mówić sobie um, właśnie o swoich emocjach i o tych naszych improwizacjach. Wtedy na pewno będzie, jest nam łatwiej, jak sobie to mówimy, no bo um, możemy każdy też... Musimy szanować to, co inni jakby chcą y, zrobić. Sebastianie, a ty wstydzisz się czasem mówić swoje pomysły na głos w takiej dużej grupie? No, w, w takiej grupie się nie wstydzę, bo ta grupa jest szalona i ma peł, peł, pełno różnych y, pomysłów bardzo odważnych. Na przykład jest nawet w stanie zmusić nas y, podczas improwizacji, żebyśmy poszli do, do sklepu i kupili <głos> <głos> słodycze dla, dla grupy, bo taki jest na przykład temat w improwizacji i trzeba to zrobić. Ale improwizacja zawsze, musimy pamiętać, ma jakiś zadany temat i, i improwizuje się, czyli wytwarza jakąś sytuację na dany temat, który zadaje yy, reżyserka. Więc zawsze są jakieś ramy tej improwizacji, jakiś temat, Yy, i, i tworzymy daną, daną sytuację. to jest dla mnie zawsze bardzo przyjemne, no bo, no bo nie wiemy, co się wydarzy, także reaguje się na partnera, odbiera się jego bodźce i wspólnie się tworzy jakąś yy, daną sytuację, z którą potem na przykład spisuje dramaturg i tworzy z niej scenę, która wejdzie już do spektaklu. I wtedy na deskach teatru dzieje się prawdziwa magia i dzieją się rzeczy Nieoczywiste, nie Pozwólcie, że przeniesiemy się do samego początku. Wiem, że obsada powerplay została wyłoniona podczas warsztatów z Samarą Hersh. Jak wyglądały te warsztaty? Powiedzcie proszę. Aurelia? Ym, o, na warsztatach robiliśmy różne właśnie improwizacje, na przykład ym, y, Kierowaliśmy aktorami i na przykład mówiliśmy, co mają robić, bo o tym też jest spektakl powerplay o władzy dzieci. I właśnie ym, na przykład graliśmy też w różne takie zabawy, na przykład żeby się bardziej poznać ze sobą, myślę. Sebastianie, a czy ty również uczestniczyłeś w tych warsztatach? Niestety ja nie uczestniczyłem w tych warsztatach, bo ja trochę później yy, yy, yy, jakby do obsady... Trafiłem, więc niestety nie mogę nic powiedzieć o tych warsztatach, ale tutaj Wincent i, i dziewczyny uczestniczyły, gdyż to były też takie warsztaty, podczas których została wyłoniona aktorska obsada, ta młodsza, młodzieżowo-dziecięca. I Wincent, co najbardziej zaskoczyło Cię podczas warsztatów? zaskoczyło mnie to, właśnie o czym mówiła Aurelia, że mogliśmy sterować tymi aktorami, tak jakby reżyserować. Um, bardzo polubiłem te warsztaty i um, uważam, że um, jak to powiedzieć? Um, Czasem niektóre rzeczy jest a. trudno ubrać w słowa. Jakby um, bardzo mi się podobało to, że e, mieliśmy to więź z aktorami bardzo. E, było no, na przykład zadanie, że musieliśmy improwizować i mówić o tym, że się zgubiliśmy chyba tam na zamku. To właśnie była taka improwizacja. Nina, jak spodobało ci się to poczucie władzy? Z początku byłam trochę zagubiona. Nie wiedziałam, jak tą władzę dobrze wykorzystać też czułam y, taką presję, że muszę coś z nią zrobić, ale potem zrozumiałam, że właśnie władza polega na tym, że to my decydujemy. Czy mamy coś zrobić? Y, jak mamy to zrobić? I właśnie podczas warsztatów dostaliśmy tak naprawdę otwartą kartę, na której mogliśmy pokazać różne swoje pomysły, różne rzeczy i nikt nas nie oceniał. Mieliśmy wolną przestrzeń, żeby pokazać swoje emocje i pomysły. Klara? Myślisz, że od władzy można oszaleć? No zależy, jak duża jest ta władza, bo czasami masz taką władzę, że na przykład możesz nie zrobić pracy domowej, bo nauczycielka powiedziała, że można sobie wybrać, a czasami masz taką władzę, jak właśnie Maciuś miał, że rządzisz wszystkim i to jest bardzo trudne, tak mi się wydaje, bo nie miałam nigdy takiej władzy, ale pewnie... Według mnie można oszaleć, jak ta władza jest taka wielka, a ktoś jest taki mały i wcale nie chce tej władzy, to można oszaleć. Borys, a ty masz dużą władzę? Na co dzień? No właśnie to zależy jaką. Czy taką, tak jak Klara powiedziała, no czy taką władzę, władzy takich jak prezydent i tak dalej, no to czasami chyba można oszaleć, jak jest za dużo spraw. Mhm. Mm A słuchajcie, czy władza i wolność mają ze sobą coś wspólnego? Jak myślicie, Łucja? No w sumie to trochę tak, ponieważ jakby władza, jakby, jakby ktoś tobą rządził, to on ci daje tą wolność. albo Ale z drugiej strony można też powiedzieć, że nie, bo w sumie bardziej tak. A ty jak myślisz? Nina? Myślę, że właśnie ma, to są dwie strony medalu. Z jednej strony, jeśli mamy władzę, to możemy sami zadecydować, że mamy tą wolność i poniekąd y, zrzucić resztę obowiązków na inne osoby. Ale z drugiej strony, władza wiąże się też z dużą odpowiedzialnością i mając tą odpowiedzialność, nie zawsze czujemy się wolni. Czujemy na sobie wielką presję, że właśnie musimy coś zrobić, że dużo osób nas ocenia i nie zawsze wtedy czujemy po prostu się wolni. Mhm. Mm A powiedzcie proszę, na czym polega władza w waszym spektaklu w Power Play? Co tam się dzieje i o czym tak naprawdę dla was jest, jest ten spektakl. Nie chodzi mi oczywiście, żebyście teraz opowiadali całe historie, co się dzieje, bo to zostawimy naszym słuchaczom i słuchaczkom do samodzielnego odkrycia. Ale no właśnie, czym dla Was, o czym dla Was opowiada Powerplay? Aurelia? Dla mnie ta nasza władza to jest bardziej, to nie jest taka całkowita bardziej władza, no jakby jest to władza nad, na przykład nad aktorami i my im tak w jednym akcie właśnie rozkazujemy i możemy nim mu powiedzieć na przykład, żeby, nie wiem, żeby udawali coś albo, nie wiem, coś zrobili dla nas. Ale no nie będę więcej mówić, bo to yy, jeżeli ktoś miałby ochotę przyjść na spektakl, to sam się dowie. A czuliście na scenie, czy czujecie na scenie podział między aktorami dorosłymi, a młodszymi? Vincent? Uważam, że w jednym tym akcie, właśnie kiedy nimi, jak Aurelia powiedziała, tak jakby rządzimy, to czuję, ale e, zważając na inne ak akty, to uważam, że... Jakby swych rówieśników tak jakby byli. Sebastianie, też tak to postrzegasz? Yy, tak, ja, yy, ja jakby myślę, że, że też się oddaję tak w tej pracy, że, że, że chcę jakby pobudzić w sobie na maksa to wewnętrzne dziecko i, i ta praca też przez to jest wyjątkowa i, i przyjemna. I staramy się jakby niwelować wszelkie podziały, być ze sobą w jakiejś takiej jedności i poszanowaniu. I, i, i wariactwie i, i to jest y, super. Oczywiście czasami y, młodsi koledzy y, dają nam odczuć mm. <głos》>, swoją władzę i swoją totalną energię i wolność i po, po niektórych próbach wycho wychodzimy wykończeni właśnie y, po improwizacjach narzuconych przez młodszych kolegów, ale jest to, jest to wspaniałe. Myślę, że takie próby to są naprawdę cudowne chwile i zarówno chyba sporo się śmiejecie, tak mi się wydaje, jak was podpatrywałam w piątek, to pojawiały się momenty śmiechu. A czy macie może jakieś jedno ulubione wspomnienie z prób? Nina? Jedno chyba będzie ciężko wybrać, ponieważ naprawdę panuje tu super atmosfera i wszyscy jesteśmy bardzo zgrani, więc taka jedna sytuacja mi nie przychodzi do głowy, ponieważ mam ich milion i na każdej próbie się pojawiają. Gdybyś musiała wybrać? Hmm. Chcesz za moment? Chyba tak. Łucja? To moim chyba ulubionym takim wspomnieniem z każdej z prób to jest takie rozmawianie jeszcze przed samym zaczęcie, tej, za, zaczęciem tej próby. I kiedy sobie rozmawiamy z, właśnie po angielsku, po polsku, kiedy Śmiejemy się, mówimy różne fajne żarty i to jest takie chyba najlepsze moje wspomnienie. Jeszcze po jednym wspomnieniu, szybciutko na zakończenie. Aurelia? Moje chyba najlepsze wspomnienie było z warsztatów to było bardzo śmieszne dla mnie, kiedy aktorka Monika udawała influencerkę. To było bardzo śmieszne. Oj, to musiało być śmieszne. Vincent? E, moje takie ulubione to jest, e, kiedy Sebastian... Musiało zjadać papier do ust, by Czy to jest twoje ulubione wspomnienie, rozpianie? Tak. <głos> tak, może być również moim ulubionym. W sumie lubię te scenę, bo sobie wyobrażam, że mam w ustach duży kwiat. O, duży kwiat. To ciekawe. I Nina, twoje ulubione wspomnienie? Chyba jak Sebastian udawał zebrę i śpiewał nam. To mi tak zapadło bardzo w pamięć. O, czyli Sebastian jest gościem, jest bohaterem wielu najlepszych wspomnień. Słuchajcie, dziś Pojawiło się pytanie, do kogo należy teatr, a teatr TR Warszawa w kwietniu i nie tylko w kwietniu należy do dzieci, do młodych aktorek i aktorów, do młodej publiczności. Gorąco zapraszamy na spektakl Power Play, premiera 24 kwietnia. Polecamy zerknąć na stronę teatru i zapoznać się także z innymi terminami. W Zagadkowej Niedzieli gościliśmy kuratorkę programu Do Kogo Należy Teatr, Martę Kejl, reżyserkę spektaklu Powerplay oraz jego obsadę. Byli z nami Sebastian Pawlak, Nina Rogacka, Łucja Moraczewska, Aurelia Pawlak i Vincent Kalita-Porkari. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Klaru, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Borys, dziękuję.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 Another hero, another mind is crying behind the curtain in the pantomime.